Rynku nieruchomości Spadek na rynku akcji bez wpływu na nieruchomości Zmienność to ostatnie słowo, które inwestorzy chcą usłyszeć, jednak rekordowe spadki na rynku akcji, jakie miały miejsce na początku ubiegłego tygodnia, spowodowały panikę wśród inwestorów i emerytów, donosi do Washington Post. I nic dziwnego, zbiorowa wartość ich portfeli i funduszy emerytalnych gwałtownie zmalała o miliardy dolarów. Na szczęście korekta na rynku akcji nie równa się korekcie na rynku nieruchomości. Ceny domów, które w lipcu wzrosły o 5,8% w porównaniu do poprzedniego roku, będą nadal rosły tylko w wolniejszym tempie. Jest też i dobra wiadomość. Analitycy są zdania, że spadki na rynku akcji mogą zmusić rezerwę federalną, aby pozostawiła stopy procentowe na niskim poziomie znacznie dłużej niż to planowała. Wzrost oczekujących sprzedaży domów Po raz kolejny oczekujące sprzedaże domów odnotowały wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca i rok do roku. Oczekujące sprzedaży domów odzwierciedlają transakcje, w których zostały podpisane umowy, ale nie doszło jeszcze do ich zamknięcia. Dane z lipca Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wskazują na silny popyt ze strony nabywców, co oznacza, że obserwujemy również wzrost cen domów. Oczekujące sprzedaże domów wykazały w sierpniu nieznaczny wzrost, jednak w porównaniu rok do roku wyniósł on prawie 8%. National Association of Realtors prognozuje, że do końca roku nastąpi ponad 6% roczny wzrost cen domów. Wzrost sprzedaży nowych domów Według Departamentu Handlu sprzedaż nowych domów wzrosła w lipcu o 5,4%. Jest to największy wzrost w tym roku. Jak donosi serwis informacyjny Reuters, tempo sprzedaży nowych domów wynosi obecnie 507 tysięcy jednostek rocznie, a to oznacza, że nastąpił wzrost w porównaniu do 481 tysięcy nowych domów w miesiącu czerwcu. Departament Handlu ogłosił te dane tuż po opublikowaniu w zeszłym tygodniu przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami raportu dotyczącego sprzedaży istniejących domów, które osiągnęły najwyższy poziom od 8 lat. Powodem wzrostu wydaje się być zatrudnienie. Więcej Amerykanów ma pracę i czuje, że będzie ją mieć w nadchodzących latach. Wzrost zamówień na nowe budowy Największa amerykańska firma budująca luksusowe domy ma dla rynku nieruchomości zachęcającą wiadomość. Jak informuje CNBC, od początku trzeciego kwartału Toll Brothers odnotowało 16% wzrost zamówień, jednak te nowe domy są coraz droższe. Firmy budowlane są w stanie podnosić ceny ze względu na obniżone oprocentowania kredytów hipotecznych oraz na wzrost zatrudnienia. Dyrektor Generalny firmy Toll Brothers.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 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn Radiowy Posiadłość 8476474000. Internet posiadłość.COM. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Internecie posiadłość.cOM. Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian 4000, Posiadłość. posiadłość.cOM. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości Nabywcy bumerangi powracają. Kolejną wielką falą na rynku nieruchomości mogą być nabywcy boomerangi, czyli osoby, które straciły dom w czasie kryzysu gospodarczego, ale mają ten etap za sobą i są gotowe kupić ponownie. Jak mówi agencja Associated Press, od kryzysu na rynku nieruchomości minęło 7 lat. To tyle samo, ile potrzeba, aby przejęcie nieruchomości zniknęło z raportu kredytowego. Zdaniem wiceprezesa firmy, zajmującej się zbieraniem danych o rynku nieruchomości Realty Track, w tym roku około 700 tysięcy to jest mniej więcej 10% właścicieli domów, którzy doświadczyli konfiskat domów podczas kryzysu, może ponownie kwalifikować się na kredyt hipoteczny. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach nabywcy bumerangi będą mieć duży wpływ na rynki takie jak Phoenix, Las Vegas i Tampa na Florydzie. Wzrost oczekujących sprzedaży domów. Jedenasty miesiąc rzędu wiodący wskaźnik przyszłości rynku realnościowego odnotował wzrost. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami liczba oczekujących sprzedaży domów, odzwierciedlająca podpisanie umów, które nie zostały jeszcze rozliczone, osiągnęła swój trzeci najwyższy poziom w roku. Na podstawie lipcowych wyników oczekuje się, że istniejące sprzedaże domów utrzymają mocne, podwyższone tempo, jakiego doświadczyliśmy tego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 Każdy kredytodawca stosuje różne oprocentowanie, które jest wyższe, jeśli profil kredytowy jest niższy. Poświęć czas na rozmowę z kredytodawcą, który zada Ci pytania i dostarczy informacji, których potrzebujesz. Słuchaczka z Gracelake pyta, co to jest wstępne zatwierdzenie i czego ono dotyczy. Odpowiedź. Wstępne zatwierdzenie to pismo, którym dysponuje kredytodawca pokazujące pośrednikowi nieruchomości, że jesteś gotowy na zakup domu. Aby upewnić się, że kwalifikujesz się na dom, który Cię interesuje, sprawdzana jest historia kredytowa i wskaźniki oraz weryfikowane są informacje o dochodach i aktywach. Pytanie od słuchacza z Palatine. Co zrobić, jeśli oficjalna wycena bankowa kupowanej nieruchomości jest niższa niż ta uzgodniona w umowie kupna? Odpowiedź. Kiedy dom zostaje wyceniony, wartość musi odzwierciedlać oferowaną pożyczkę. Jeśli wycena jest zbyt niska, możesz ją renegocjować ze sprzedającym. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku.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 Spadek sprzedaży za gotówkę Wszyscy wiemy, że gotówka jest królem, ale liczba wszystkich transakcji gotówkowych znacznie spada. Udział sprzedaży domów za gotówkę spadł w maju tego roku do 32%. Zdaniem CoreLogic Firmy zajmujące się analizą danych rynku nieruchomości to najniższy poziom od lipca 2008 roku, czyli szczytu krajowego kryzysu finansowego. Tak więc, czy może to oznaczać mniejszą konkurencję dla nabywców domów, którzy potrzebują kredytu hipotecznego? Prezenterka CNN Christian Romans wyjaśnia, że dzięki niższemu udziałowi sprzedaży gotówkowych tradycyjni nabywcy domów powracają na rynek realnościowy. I wydaje się, że tendencja spadkowa transakcji gotówkowych może być nadal kontynuowana. CoreLogic sugeruje, że sprzedaże gotówkowe mogą spaść w połowie 2017 roku nawet do 25%. Rynek nieruchomości pomoże gospodarce osiągnąć wysokie wskaźniki. Gigant hipoteczny Fannie Mae uważa, że rynek realnościowy pomoże amerykańskiej gospodarce osiągnąć w drugiej połowie roku wysokie wskaźniki. Dzięki sile dolara i spadkowi cen ropy utrudniającym rozwój gospodarki, rynek nieruchomości pozostaje stabilny ze znacznie wyższymi wskaźnikami niż miało to miejsce jeszcze rok temu. Pozostaje to w wyraźnym kontraście do rynku akcji, który w ubiegłym tygodniu doświadczył dużych wahań. Robert Schiller, profesor ekonomii na Uniwersytecie Yale, powiedział PBS News, że dramatyczne pogorszenie się koniunktury spowodowane jest pęknięciem bańki na rynku akcji oraz, że rynek prawdopodobnie rozczaruje inwestorów długoterminowych. Możliwe, iż słyszeliście również, że spadki na rynku zmusiły rezerwę federalną do ponownego przemyślenia kwestii podniesienia stóp procentowych i być może pozostawienia ich na niskim poziomie znacznie dłużej. Wzrost nowych budów domów jednorodzinnych Wzrost zaufania wśród budowniczych zaowocował ostatnio dużą liczbą dobrych wiadomości w świecie nieruchomości. Według amerykańskiego Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Departamentu Handlu w lipcu zaufanie to doprowadziło do najwyższego od października 2007 roku poziomu nowych budów w całym kraju. Mimo spadku produkcji domów wielorodzinnych, Budowy nowych jednorodzinnych domów wzrosły w lipcu o 12,8%. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, National Association of Home Builders, jest zdania, że przyszłość budownictwa jednorodzinnego wygląda dobrze tak długo, jak gospodarka i rynek pracy nadal się rozwijają.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 radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych nadal jest głównym celem kapitału zagranicznego. Firma świadcząca usługi w zakresie nieruchomości JLL prognozuje, że wartość zagranicznych inwestycji w nieruchomości w USA wyniesie w tym roku ponad 24 miliardy dolarów. Czasopismo handlowe National Real Estate Investor twierdzi, że to o 500 milionów więcej niż w 2014 roku. A zatem który kraj stoi na czele listy amerykańskich nabyć? Chiny. Wzrost gospodarczy i stabilność amerykańskiego rynku są szczególnie atrakcyjne dla Chińczyków. Według JLL będziemy nadal doświadczać napływu kapitału zagranicznego tak długo, jak rynek nieruchomości pozostaje konkurencyjny. Dokąd przeprowadzają się Amerykanie? Około 18% ludzi, którzy przenieśli się w zeszłym roku, to jest 8,5 miliona osób, przeprowadziło się z jednego dużego obszaru metropolitarnego do drugiego. Z danych amerykańskiego biura do spraw ewidencji ludności, US Census Bureau, wynika, że spora liczba osób przeniosła się również do mniejszego miasta niezbyt oddalonego od ich wcześniejszego miejsca zamieszkania. Najlepszym miejscem docelowym osób przemieszczających się pozostaje Los Angeles, do którego przeprowadziło się prawie 245 tysięcy ludzi z innych obszarów metropolitalnych. Inne główne miejsca docelowe obejmują Nowy Jork i Washington DC. Jednak te duże miasta wydają się tracić więcej mieszkańców niż ich zyskiwać. Na przykład w ubiegłym roku prawie 400 tysięcy osób wyprowadziło się z Nowego Jorku, a 340 tysięcy z Los Angeles. Z drugiej strony Mniejsze miasta, takie jak Austin w Teksasie i Riverside w Kalifornii, zyskują coraz więcej mieszkańców. Więcej osób się do nich wprowadza niż wyprowadza. Liczba przejęć i sprzedaży gotówkowych nadal spada. Liczba nieruchomości podlegających konfiskatom, jak również sprzedaży gotówkowych, spadła w lipcu do poziomu wieloletnich minimów, podczas gdy całkowita sprzedaż domów w dalszym ciągu dobrze sobie radzi. Jak wynika z wydanego w ubiegłym tygodniu przez Realty Track raportu dotyczącego sprzedaży domów w lipcu 2015 roku, sprzedaż domów sprzedanych w trakcie procesu przejęcia, z wyjątkiem nieruchomości będących, własnością banku stanowi 6,4% wszystkich sprzedaży domów jednorodzinnych i kondominiów w miesiącu lipcu. Jest to najniższy miesięczny udział, odkąd Realty Track rozpoczęło śledzenie danych w styczniu 2000 roku. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami poinformowało w ubiegłym tygodniu, iż z jego danych wynika, że liczba przejęć i krótkich sprzedaży spadła w lipcu do najniższego poziomu od początku śledzenia tych danych w październiku 2008 roku, Zdaniem National Association of Realtors skonfiskowane nieruchomości sprzedawały się w lipcu średnio 17% poniżej wartości rynkowej, podczas gdy nieruchomości objęte krótką sprzedażą średnio o 12% mniej. Udział procentowy w sprzedaży gotówkowych również spada z roku na rok. National Association of Realtors poinformowało, że udział w sprzedaży gotówkowej wynosił w lipcu 23% transakcji, co stanowi spadek z 20%. 29% W porównaniu do poprzedniego roku liczba sprzedaży gotówkowych spada, ponieważ udział inwestorów indywidualnych, którzy zazwyczaj stanowią największą część sprzedaży gotówkowych spadł do 13% rynku z 16% w porównaniu do ubiegłego roku. Z danych Realty track wynika również, że nabywcy kupujący za gotówkę stanowili w lipcu około 23% wszystkich sprzedaży domów jednorodzinnych i kondominiów wyznaczając najniższy procent sprzedaży gotówkowych w miesiącu od lipca 2008 roku. Podczas gdy ostatnimi czasy rynek akcji wydaje się być nieustanną karuzelą rynek realnościowy pozostaje nadal stabilny z najniższym od 8 lat poziomem sprzedaży gotówkowych. I najwyższą od 8 lat ogólną wielkością sprzedaży w pierwszej połowie roku, świadczącą o tym, że rynek nieruchomości skutecznie przechodzi z ożywienia napędzanego przez inwestorów do takiego, które przyciąga tradycyjnych nabywców, stanowiącego dobry fundament dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, mówi wiceprezes Realty Track. Nie oznacza to, że w fundamencie tego ożywienia nie ma żadnych pęknięć, z których trzy najważniejsze to przystępność cenowa domu, jej brak na niektórych ambitnych rynkach, wraz ze zbytnim uzależnieniem na niektórych rynkach od kapryśnych nabywców gotówkowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, oraz nieustanny nadmiar właścicieli domów z utopioną pożyczką hipoteczną, którzy nadal stanowią podwyższone ryzyko niewywiązania się z zobowiązań ze względu na przyszłe wstrząsy gospodarcze. Według Realty Track, te obszary metropolitarne wykazały w lipcu największy udział nieruchomości podlegających konfiskacie. Salisbury w północnej Karolinie 23,6%. Rockford w stanie Illinois 17,1%. Moorhead City w północnej Karolinie 16,3%. Baltimore 16,1%. Toledo w stanie Ohio 15,2%. Chicago 14,7%. Tymczasem obszary metropolitarne o najwyższym w lipcu udziale procentowym sprzedaży gotówkowych obejmowały takie obszary jak Nowy Jork 43,2%, Orlando, Florida 37,6%, Tampa, Florida 35,3%, Las Vegas, Nevada 32,6%, Rochester w stanie Nowy Jork 32,6% i Detroit w stanie Michigan 31,9%.